Dzień dobry, nazywam się Kuba Krzemiński, a wysłuchacie postkultury. W dzisiejszym odcinku porozmawiam ze swoimi kolegami. Przedstawcie się, proszę. Norbert Marek, AK Niedźwiedź. Wojciech, skoczek, AK skoku. Jan Waleriańczyk, nie posiadam AK. Dzisiejszym tematem będzie Matrix. Co to jest Matrix według Was? Film? To jest wszystko. To jest wszystko, co ci otacza, to co widzisz, co czujesz, co smakujesz, wszystko. No, oczywiście, Norbert, jak zawsze, planuje dorać do wszystkiego własną ideologię. Matrix to jest po prostu film, przerobiony. Uh... Nie masz pewności! Tak, czyli sądzisz, że żyjemy w Matrixie? Tak, tak sądzę. No sądzisz, to... że tak naprawdę, twoja powłoka cielesna zostanie przerobiona na bateryjki przez jakieś popieprzone maszyny? No tak, nie wiem. Dobrze, do zacznijmy od samego początku. Matrix jest to film wyprodukowany przez studio e, Warner Bros., prawda? Warner Bros, tak. tak i pod reżyserią braci Wachowskich, konkretnie Andy Wachowski, Lara um, Lana Wachowski. Tak, co, dwóch. Oni czasem nie są po, nie mają polskich korzeni? Yy, nie pamiętam mają w tej polskie chwili. Korzenie. Z no. tego co ja czytałem, mają polskie korzenie, gdy miałem wielką fazę na Matrixa, ale o tym myślę. No że... i teraz jeden z tych braci jest już siostrą. Ale jak to zwykle bywa z twórcami takich genialnych rzeczy jak Matrix? Nie są normalni. Który jest już teraz siostrą? Nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że któryś tam przechodzi na zmiany Lana płci. Lana brzmi, Lana brzmi jak kobieta, także. Ja, kobieta, myślę, że tak. Tak. Jeśli miałbym zgadywać, zgadywałbym, że Lana. Lana Wachowski jest... Łukowski. Łukowski jest chyba kobietą. Nie wiemy, nie wgłamiajmy się w to. Nie Bukowski o to chodzi. Nie, nie penetrujmy tego tematu. Nie penetrujmy tego tematu. Nie penetrujmy Pierwszy film został nakręcony w roku 1999. Tak? To dawno. Matrix Reaktywacja, rok 2003. A, I Matrix no, Rewolucja, okay. również z 2003 roku. No, Także no, przejdźmy, no. Prze, przejdźmy dalej. Idźmy dalej, kontynuujemy tym warskim tokiem, jak już jesteśmy na fali. Zacznijmy może od tego. O co chodzi w Matrixie? Nie, nie róbmy z wielkich spoilerów. Zacznijmy od tego, o czym opowiada no proszę, pierwsza część Matrixa. Proszę bardzo, oddaję pan głos? Co pan powie? Ja powiem to, że Matrix jest o pewnym informatyku, który prowadzi podwójne życie. Jego ksywko jest Neo, a tak naprawdę w realnym życiu ma na imię pan, właśnie nazwisko, pan Anderson. I tak naprawdę cała fabuła skupia się wokół jego wokół jego metamorfozy i tego, jak postrzega rzeczywistość. Bo w chwili okazuje się, że tak naprawdę to, co znam do tej pory, nie jest tym, co tak naprawdę jest. Więc to, co jest, zmienia się i to, co jest, nie jest tym, co jest, ale ale be, nie będziesz nigdy tym co tak, było. A teraz już, o, przesada. A słowo stało się ciałem. I zamieszkało między nami. Ale ogólnie, czym jest Matrix? To jest sama początka fil filmu, więc myślę, że to nie będzie duży spoiler. Skoku, czym jest Matrix? Czym jest Matrix? W Matrixie, oczywiście. Matrix w Matrixie. Matrixie. Jest to. Ciężko system od, kontroli nad ludźmi. odpowiedzieć na to pytanie. Program, tak. program, program, program komputerowy. Tak. Najprościej program komputerowy. Tak. Który, Albo system operacyjny, są... jeszcze można było lepiej określić. Nie, Ponieważ Matrix nie. kontroluje też programy. Ale nie, ale myślę, że systemem operacyjnym jest, jest ten gościu, ale nie powiem ci. Nikt o tym nie wie. Także wracając, szkolwiek... do, wracając, wracając program... do tego, Matrix jest to program, który służy e, masz, ra, ra, rasie maszyn, która została wykrowana przez ludzi do kontroli ich, ale tym się już dowiecie w, w, z filmu i bla bla bla bla bla. Zrozumiecie to wam wszyscy. pokaże tak. wielki czarny morfeusz. Tak tak, no i. ze Tak ścieka. Ja? Tak z ciekawości, Jakby byście zareagowali, gdyby obca grupa ludzi, których nie znacie, zaprowadziła was w dziwne miejsce, postawiła przez, yy... Kolesiem o dużej postury, czarnoskórym, który ma reputację przestępcy i kazałby. Czarne obywa... okulary. Tak, i kazałby obywa... które nie mają tych zauszeń. Tych zauszników. <laughs> dopiero teraz się strzeje? Ostatnio, jak nie. wrzucili tego mema, czy wcześniej nie? wcześniej. Wcześniej, wcześniej. Ale, ale dopiero. Nie na to. Bo. 2000 którymś, dużo po ostatniej części, mm -hmm. a, jak a, po raz kolejny. Nie zwracałem wam takie rzeczy. To wracając. Jakby się zareagowali, gdyby zapomocą was nieznana grupa, prawdopodobnie przestępca, trzeba do nieznanego miejsca, gdzie stałby nieznany ich przywódca, Wcześniej kierując Właświe... do was z broni. Tak? Nieznanej broni. Z nieznanej broni. I ten nieznany przywódca okazuje się jednym z, najbardziej, z największych hakerów i daje wam do wyboru dwie, dwie, dwie pigułki. Czy wzięlibyście taką pigułkę od obcego, od, duży, od dużego faceta, czarnoskórego, który może okazać się gwałcicielem pedofilem i innymi takimi? I pedałem. Pedałem, tak. Wszystko w jednym. Wszystko, wszystko co najgorsze w jednym, czarnym charakterze. Neo zaryzykował. I to ja jestem rasistą! Neo zaryzykował. Neo. Wziął, wziął tabletkę i doświadczył, czym jest Matrix. No jest to film akcji chyba głównie. Science fiction akcja, tak. No coś w tym guście. Dużo strzelania, dużo bicia, dużo biegania. Bicia więcej niż strzelania. I slow-mo jak w Max Payne. No bo właśnie... Oj Max Payne, klasyk. <laughs> Chcę powiedzieć, że termin dzieci Neo to jest jego pierwotna, jego pierwozór jest tak. związany właśnie z głównym bohaterem tego filmu. A właśnie, jesteś jesteś pewien? Tak. Wytłumaczy dopiero wytłumaczy później zostało przeniesione na tak? Polską Tak. To wytłumaczy mi no, ktoś, że to o pokolenie ludzi Matrixa, pierwotnie. Pokolenie Z ludzi Matrixa. Tak. I dlaczego to ma negatywny dźwięk? Teraz bo się przejęło, bo zostały przecież przez dzieci Neo. A, a wcześniej nie miało, nie, nie miał miało negatywnego No Najśmieszniejsze jest to, że teraz nie ma dzieci Neo już. No niestety. Teraz dzieci Neo, które są dziećmi Neo, o tym nie wiedzą, teraz się ich nazywa po prostu trollami. No. Troll. Tak opisaliśmy chyba początek, fabuły. Takie. Wystarczy. Gdybyśmy opisali coś więcej, musiałyby się tam pojawić spoilery, a tego chyba nie chcecie. No właśnie. Albo musielibyśmy was zabić. Albo musielibyśmy. Tego byli. też nie chcę. Tak, zabijanie ludzi Janek jest. Ja nie chcę, ja lubię zabijać. Z zabijamy ludzi, którzy zabijają ludzi, bo zabijanie ludzi jest złe. Ach, USA. Ach, ta poprawność polityczna. <śmiech> Także, wracając do tematu, co możemy jeszcze powiedzieć? Tak. Dobrze, no to porozmawiajmy o obsadzie. Proszę bardzo. Obsada. Obsada. W roli Thomasa Andersona, albo też Neo Ken Reeves. W, ro w roli Morpheusza, Lawrence Fishburne. W roli Trinity, Carrie Ann Moss. W roli Agenta Smith, Hugo Weaving. Znany również jako Elrond. Znany, y znany przede wszystkim jako Elrond. No i, i, i reszta również. I wielu, brała. wielu innych. Tak, Tak zgadzam się. No w sumie większość z nich... A nie, nie mogę tego powiedzieć. Spoiler, spoiler, spoiler, zły spoiler. Tak. Matrix część pierwsza opowiada o... Można powiedzieć tym, jak Neo zostaje przyuczony do zawodu... Wybrańca? Wybrańca, tak. tak. Kurde, spoiler! Ale to też dowiadujemy Ale... się na samym początku. O, o, nie wiadomo, na pewno główny bohater nie jest wybrańcem. Tak. I Neo w pierwszej części zostaje przyuczony do bycia wybrańcem. Samot w to nie wierzy... Czyli taka szkółka dla Mesjasza. Tak, tak. Jestem, jestem zbawicielem tego świata, nie? jest, to, Tam są różne jazdy z tym wszystkim. Nie zamienia wody w wino. Coż, nie, nie, nie wszystko można Ale bawić. w świecie Matrixa każdy potrafi zamienić wodę w wino, także to nie jest problem. To dlaczego my tam jeszcze nie żyjemy? Żyjemy w Matrixie, zapomniałeś o tym? A, kurde, racja. Tylko my nie jesteśmy przyuczeni do zawodu Mesjasza. Chyba. Damn wiem. It. To my będziemy bateriami. Chyba będziemy no bateriami. Się, ja będę o Matrixie możemy powiedzieć... Wiele rzeczy. Na przykład to, że był podwaleniem dla masowej kultury na początku XX wieku. E, zawiera sobie elementy informatyki, a także teorii spiskowych. Nie paszy na główny wątek, tylko tam pobocznymi bo, troszkami sobie patrzcie. No tak, na przykład, jak już mówiłem właśnie. There is chwili. no spoon, dokładnie. No, wydaje no, mi się, że już poruszyliśmy te, żeby nie spoilerować, żeby to nie pływać tak tej główny, niesamowitej frajdy. Główne która... rzeczy poruszyliśmy. I jedna rzecz. Jak wniecie oglądanie jak kupcie dużo popcornu. Naprawdę. Albo pizzę. Jeszcze Ja sprawa, jedna sprawa. Jedna sprawa, w drugiej części przy scenach na autostradzie zwracajcie uwagę na, uwagę na maski samochodów, gdyż właśnie w drugiej części Matrixa została zauważona jedna z najbardziej znaczących wpadek, jeżeli chodzi o zmiany otoczenia. Nie wiem, czy pa, nie wiem, czy moi koledzy to zauważyli. Znaczy się nie wiem, o co ci chodzi w tej chwili. No bo... była scena, kiedy... No tutaj spoiler alert, ale co tam. Agent skakał po maskach na autostradzie. Mm -hmm. skoczył na maskę w jednej scenie, wgiął ją i to właśnie. Aha, i było od, i na no, auto później. A na, nie, a w następnej scenie auto było to samo, ale maska była gładziuteńka. A, <głos> a agent dalej na niej stał. Zdążył ją wyklepać po drodze, czy co? Wydaje mi się, że, że miał... Myślę, że tak. Myślę, że miał nie, polskie ja, korzenie. Ja, ja mam teorię, bo on tak naprawdę upadł... Stanął on sami... U lądując sami staną na samych palcach i wtedy uderzył tak w bardzo charakterystyczny sposób piętami przez co ta fala uderznieła przyszła tak. i oto się odgięło do góry dlatego tak było trzeba zapytać profesora Zimolonga chyba nie Not this time, bitch. Damn it. dobrze, no to przejdźmy może do drugiej części Myślę, że to jest za duży spoiler tak naprawdę. Tak mówisz? Ale no, nie Początek drugi. Jest już spoilerem. Tak prawdopodobnie no. Jak możesz zakończyć pierwsza część? Zróbmy spoilera. Jak mogłaby się skończyć pierwsza część? Jak może się kończyć pierwsza część. Spoiler! Pomyślcie teraz chwilę. Jak się kończy pierwsza część filmu? Podpowiem. Nie, nie pamiętam. Podpowiem. Ja pamiętam Ostatnio. Podpowiem. Podpowiem! Podpowiem! Co podpowiadaj? Nie umrze ten skurczy byk! No, i żeby nie robić więcej spoilerów, pomówmy teraz o innych rzeczach związanych z Matrixem. Animatrix! Animatrix! Jest to seria dziewięciu filmów stworzonych przez japońskie studia animacji. Nie, były to filmy wyreżyserowane przez braci wachowskich. Tak, ale są one połączone bezpośrednio z fabułą filmu, z tego co się rentuje, także z grą Enter the Matrix, tak? Tak, Enter the Matrix to jest kolejna rzecz powiązana z Matrixem. Jest to gra... E, taka bijatyka, gra akcji powiedzmy, że strzelanka z trzeciej osoby. Osoby, które grają w gry będą więcej wiedzieć, o co chodzi. Nie polecam. Ej, Przecię... była taka tragiczna. Powiem tak, gra podobała mi się, jak byłem młodszy, teraz to jest takie przecięte. no bo, no bo teraz wiadomo... Teraz Skyrim. Teraz Skyrim, tego typu rzeczy. Ale jednak miała ta gra w sobie coś, jak grałem w nią kiedyś, to taki, o, jako Max Payne, a teraz tak, tak siadam do tego... E, taki niedorobiony Max Payne. Są niektóre te motywy, te przerywniki filmowe, grane no. z akt, prawdziwymi aktorami, moim zdaniem były bardzo ładnie skomponowane z, z, z całością. Bo no, tak. z, z tego pamiętam, to byli te prawdziwi aktorzy. To dawno, dawno to się tak wydawało było. zawsze, że to prawdziwi aktorzy. Poza tym to był chyba dość innowacyjny element. Ja się osobiście z grą, w której są przerywniki z prawdziwymi aktorami, jeszcze chyba nie spotkałem. No właśnie. Poza tak. tym całkiem ciekawy był element wtedy, kiedy tak... Kobieta, nie wiem, jak ona miała na imię. Neobi. No. To, a, to była Niobe, no to. Neobi, Neobi, Neobi. Neobi, Neobi. Kiedy tak. ona prowadziła samochód, a myśmy mieli tam strzelać. No cóż. Znaczy się. Jej umiejętności za kierownicą były epickie. I ciekawostka z tej gry? Mam do wyboru właśnie dwóch bohaterów, Najobi oraz Ghosta. Ghost on był? Ghost. No Ghost. Ghost. Ghost i Najobi. Nie pamiętam w tej chwili. No bo to z takim wiecie, natuk myśli. I z tego co pamiętam, było coś jeszcze z Matrixem związane. Go w tej chwili nie pamiętam. Co dokładnie. Czy co? to, czy to ważne? W tej... Jeżeli nie pamiętam, to szkoda czasu zmarnować na to, prawda? Jest jeszcze taka firma robiąca lakiery do włosów o nazwie Matrix, ale to raczej nie do tego. Chyba nie do tego. Myślę, że te najważniejsze rzeczy już zostały poruszone na przez nas. Żeby uniknąć dalszych niepotrzebnych spoilerów, myślę, że powinniśmy już zakończyć w tym punkcie. Tak, no to podsumujmy jakoś ten krótki odcinek o kulturą o Matrixie po przerwie dłuższej. Może zróbmy tak, nie każdy powie jedno słowo. Nie, ja bym powiedział, co mu się najbardziej podoba w Matrixie. Zacznij... To, to ująć w trzech. Zrozumie. Dobrze, niech, niech, niech zacznie Janek. Ja ją ja mam zacząć, no, w Matrixie oczywiście przede wszystkim sc sceny walki, biatyki i... Jedna rzecz. Jedna rzecz? Jedna rzecz. No, no to to, to jest walki... to samo, no sceny walki i bijatyki, no... No to dobrze. I to jak były zrealizowano po prostu światowa klasa. Muzyka. Fabuła. Prosta, ale ciekawa. Na koniec skoku, ja no zostało myśli. mi najtrudniejsze. Jesteś najmłodszy, musisz coś wymyśleć. Wnętrze domu Merowinga. Jego kolekcja broni białej na ścianach. Też taką chcę. Bardzo mi się podoba, to coś się podoba. Okej. Okay. Także dziękuję. Na temat na tematach Merowinga jeszcze podoba się jego żona, ale o tym kiedy indziej. Tak. Także... Nie możemy robić przestały. Nie, nie możemy stać w miejscu. Także... <śmiech> <śmiech> Kuchaję. Nie skokuj. Po co ten... Nie ma... Dobrze, nie róbmy więcej spoilerów. Dziękujemy za uwagę. To był odcinek Postkultury w Nukaście. Na zakończenie chciałem podziękować za przeczekanie tej przerwy w Nukaście. Następny odcinek będzie już Jan Berry! A teraz do następnego odcinka żegna się z Wami Jakub Krzemiński oraz permanentnie, albo niekoniecznie żegnaj się z Wami Norbert Marek, AK Niedźwiedź. Wojciech Skoczek, aka Skoku. I ja, który nie posiadam jeszcze mojego AK. Pożyczyć mu AK-47. O, dzięki. Proszę. Do usłyszenia.